Kolektywny podcast sportowy. serce. Ci serce. Się raz, kierze. dwa, trzy, cztery. Raz dwa, trzy, trzy, cztery. A jakbyś mi dał serce coś? Serce A co? Znaczy, śmieszne jest to, że... Coś jak, takiego jak słuchawki. że No słuchawki zniszczyć. masz tam, bo nagrywamy już w lewkiem mieliśmy całkiem niedawno z pracy odszedł koleś, nazywał się Krzysztof nagrywamy. Oliwa. Zostałem za ten Wojtek Szczęsny. I to wszystko o synu ojca też nagrywaliśmy? Nie, nagrywamy. nie wszystko wtedy się nagrało o synu no, ojca. Nie dobrze. A już nagrawiamy? Nagra nagrawymy? Nagrawymy, no. Nagrawymy? A my jesteśmy nieprzygotowani technologicznie. Dlaczego? Dlaczego? Bo pomijam to, że ja trzymam swój mikrofon kolanem, <śmiech> żebym, to Zdolności manualne, kolana masz. Nie, um... a, a Dlaczego on to robić? ten statyw sobie całkiem dobrze daje radę? Bo jak się go właśnie nie trzyma. Nie, nieprawda. Jak się go tak puści, to on tak. Ale nie na... może go postawić na trzeciej nodze? Wydaje mi się. Albo na przykład zrobić mu większy skos, a jednak wyciągnąć jeszcze bardziej szyjkę. Słuchajcie, ale od tego nie przyspieszymy nagrania. Nie, no przecież Ale już nagrywamy. Przecież przecież przecież przecież przecież przecież już zaczęliśmy. Przyspieszymy. <laughs> jest, jest coś takiego jak pitch. <laughs> <laughs> przyspieszymy, dlatego że w pewnym momencie zostanie jeden słuchacz. <laughs> Będzie można skończyć. A może po prostu będziemy tak bardzo wszyscy mówić, a ty potem to zwolnisz No, na przykład. 160% nagramy w 15 Który? minut, a będziesz ok? tak mam, mam, mam wrażenie, że mnie będzie dziwnie słychać. No, trudno. 1006. Ale cały czas klekoczesz tam czymś. Tak, bo w ogóle nagrywam w, na dziwnym sprzęcie. A bo ja nie wiem, dlaczego, dlaczego upierasz się, by nie poprawić tego statywu tak jak Bo on lubi, ja sobie, bo sobie tam będzie opowiadał, no, tak. jak cierpiący jest. Tak, w czasie ja tego. sobie poprawię. Mój mikrofon, że tak powiem, jest w szafie. Przestań się bawić tym zędzlem, bo to u, u, gabła. Mój mikrofon, moim cierpieniem. <laughs> 168 odcinek subiektywnego. A, teraz, A teraz nie 9 168. 3, 4. 8 czy 9? Dobra, to się sprawdzi. Tak. Gdyż dzisiaj mamy mało czasu. No, tak wam. No, i no, no, jeszcze tak mówią. mówią. Znaczy, do, chyba, do że dokończycie bez mnie. Do boju. Redaktor udaje się na, <laughs> na wywiady. Na wywiadówkę nie? chyba. Tak, to zawada, e, będzie dla konkurencji pracował? No nie, telewizja to nie jest konkurencja. Tak? Dla nas? Jest. Dla jest? Tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście. Każdy ja nie każ, nie telewizja, który nikt nikt nie ja, ja z no, to że... marna konkurencja, ale jedna konkurencja. Wychodzę ja z założenia, że jesteśmy tworem na tyle specyficznym, że nie posiadamy konkurencji. <laughs> Oczywiście, że nie posiadamy. <laughs> nawet, nawet w komentarzach. To no może Facebooku, być jakąś konkurencję, na przykład rzutową nie, po prostu podcast jest bezkonkurencyjny. Możemy zacząć od tego, że jeden z najbardziej prestiżowych magazynów lekkoatletycznych uznał Tomasza Majewskiego za najlepszego lekkoatletę w konkurencjach rzutowych w zeszłym roku. No i co? Bar to jest bardzo wąska taka. <grym> jest ich oszczep kula, kula młotko. Co jest, najciekawsze, Henryk? No jest, z, z czterech. czterech <grym> <grym> mistrzów olimpijskich kandydowało do tego zaszczytnego miana. Ale Henryk został uznany za najlepszego maratończyka w zeszłym roku. Polskiego. To jest też bardzo ciekawego. Czy na, Ale, świecie? na świecie? Na świecie, przez All W Europie. A, za... a no w, a Europie w Europie to najszybszym białym maratończykiem w tej chwili. Pewnie dlatego został <laughs> jak załżycie. Ale Tomasz Łajewski nie został najpopularniejszym sportowcem. No bo trudno, żeby był najpopularniejszy, jak Justyna jest przez cztery miesiące co tydzień wszędzie, a on po telewizji pokazała jego rzutów w ilości dwa, bo trzeciego już dali, trzeci dali Dlaczego? do tworzenia. No to był cały Majewski w tym roku w telewizji polskiej. No to jak miał być popularny. A podobno, ja było tak, ale nakopam. co najciekawsze podobno było tak, że yy, yy, któryś tam mówił, ktoś tam mówił z tego, całego z, z tej kapituły wyboru i tak. Dalej, co to nadzorowali te wszystkie sms -y i, i głosy, że bardzo długo prowadził Majewski i tak naprawdę sytuacja zmieniła się w ciągu ostatnich dwóch dni, kiedy to... Tak, czyli już w roku 2013. Kiedy, kiedy, kiedy to już... wygrała Znaczy jeszcze nie wygrała, ale, nie wygrała, zaczęła, no, ale tak, tak, tak, tak już, znaczy, była, już była w turdeski. Ale to i... był rok 2013, tak, tak a nagroda była przyznawana, tak. przyznawana za 2012, więc... No niestety. No tak, to jest jak się... No, głosowanie to... SMS-owe jest... Szymon Dziółkowski stwierdził, to ja wychodzę. Hmm, tak. Nie, znaczy to, to, to ciężko to ocenić. No, było to głosowanie smsowe i tyle. No, to no, po nie, prostu, no jest to konkurs popularności. No tak, był konkurs najlepszym tak, by było... sportowcem. Się bezpośrednio, y, ta popularność bezpośrednio przekłada się z, y, z, z ilości, że tak powiem, czasu antywbary. Ale muszę przyznać, że do, tak, do, do tej pory jakoś tam te, te wybory fajnie by było, przez... Jakby po prostu zamknęli głosowanie z dniem 31 grudnia. Tak I, by wtedy, i wtedy wygrał Majewski, bo on wtedy jeszcze prowadził. A jakby wpłynęło pod wpływem nagłych sukcesów Justyny w Turdeski. Nie wiem, czy wiesz, oni z każdego SMS-a mają pieniądze. Dobrze, a wróćmy może do sportu i tego co się wydarzyło. Od początku roku. No, najpierw był Sylwester. Był W tym roku był wyjątkowo wcześniej. W Kielcach. w Kielcach Był 29 grudnia w tym roku, tak? Był w Kielcach. Zrobiliśmy Sylwester. Zorganizowała go moja żona w knajpie, która już niestety nie istnieje. No, w nie, zasadzie w tym z rytmu <grym> zupełnie <grym> się... <grym się z nimi> No i Justyna wygrała Turdeski. I w efekcie wygrała ten, co. Ona, Ale wcześniej jeszcze. Nie, nie. wcześniej wygrała plebiscyt, potem wygrała Turdeski. Tak, wcześniej. Ale to ja było tak, no, Nie bo ona niektórzy wtedy... twierdzili, że po prologu już wygrała Turdeski. Nie, bo to, niektórzy nie. stwierdzili, że po U, tym, jak U, wiadomo było, że wie... nie wystartuje, to już wygrała. Tak. A ja twierdziłem dopiero, że wygrała jak miała ponad... A nie, prawie w ogóle się nie pomyliłem. Jestem dobry. Policzyłem sobie, że musi mieć minutę i 30 sekund... <laughs> minutę i 30 sekund przynajmniej przewagi przed wspinaczką na Alpe Czernis. I okazało się, że tyle właśnie do niej Teresa Jochałko odrobiła. No ale to wiesz, to też jest tak, że yy, yy, oczywiście ten... to, to nie jest tak, że Justyna odpuściła ten bieg, tylko chodzi o to, że ona też nie biegła tak, jakby. ona na pewno biegłaby szybciej w momencie, kiedy tej, tej przewagi miałaby to sekund biegła, 20. no wiesz, yy, to, jest, to, jest, to nie ulega ja wątpliwości. Ja nie z tej góry na nartach. No ale to nie ulega wątpliwości, bo jak spojrzysz nie na czas... Nie wiem, czy tam na... się da biec szybciej. Bo w ogóle nie wiem, czy pod górę da się biec szybciej. No, biorąc pod uwagę na przykład czasy Justyny Kowalczyk z poprzednich Turdeski, no to te czasy miała pod yy, w tych Turdeskich. Tur tak? Miała te czasy dużo lepsze. Znaczy, miała... ona ewidentnie wiedziała, że ma dwie minuty przewagi no nad na, na ona Teresę Jochałk, więc ona miała te, trochę to, to czasu tur na... Turdeski biegiem na 10 km. Tak, i ona sobie zrobiła przewagę, dzięki temu mogła odrobinę po prostu odpuścić. No nie mówię, że jakoś tak... Szczególnie bardzo. Ale znaczy ona bardzo fajnie ona wiedziała, że rozłożyła tak. siły. Że w efekcie nie była skatowana. Zresztą chyba sama nawet mówiła, że to było najłatwiejsze zwycięstwo w turystyce. No tak, bo miała, miała, miała naprawdę. No, dwie minuty przewagi na takim krótkim dystansie nawet przy tym podbiegu, no to jest, to, jest, to, jest, to jest dużo. Więc ona mogła sobie pozwolić na... Przecież też psychicznie mogła się tak. czuć lepiej, bo ona wiedziała, że no, biergen to biergen, a cała reszta no, jednak jest. A czy przy w musiała... całej waleczności ochopnu nie miała szansy na musiała po się, by musiała się bić na wszystkich. O ile zbiergen pewnie wygrałaby wspinaczkę jako walczyk, bo zazwyczaj wygrywała. No to zależy z jakich, to musiałaby by się bić na wszystkich poprzednich etapach, no właśnie, bo jak jak... Równu, tak? No to tak, jak było w zeszłym roku to, to, te, te różnice były minimalne i, i decydowało ostatni podbieg. No. Bardzo wygląda, bo zrobiła to w bardzo no efektownie. I prawdopodobnie, no. mało tego, że wygrała, wygrała Turdeski, to ch chyba zrobiła już taką przewagę w Pucharze Świata, że nawet teraz po powrocie Biergen już, bo, bo no, myślę, że może Nie, nie sądzę, rady. żeby Biergen miała szansę i dogonić. To, to musiałoby się coś tak to, to prędzej jochałka, ale, ale... ale No a teraz, tak też jak popatrzyłem, to rzeczywiście, jeżeli celem obu zawodniczek są Mistrzostwa Świata, no to można sobie spokojnie rozkładać siły na te mistrzostwa świata i, i tyle. I płacze wszystkich, że i, które na tam miejsce 26 w pierwszym Pucharze Świata zajęła i wszyscy mówili, o Boże, Justyna Kowalczyk bez formy. Okazuje no, się, ale że to my, tak samo my, my było z Też już tutaj. chcieli zwalniać kruczka. No, ale kruczek zawsze może ich wziąć i, i, i zawieść do tego. Na kowadło. Na, ko na, na kowadło. gdzie <laughs> to, to jest? Już zapomniałem. Gdzie oni Wry... Coś tu cały czas dzwoni. Tak, mój telefon ale trudno. Twój telefon o, dzwoni do ciebie? Taka, taka postawa mi się podoba. Trudno? trudno. Jest to... taki nowy zwyczaj w Hiszpanii, słuchajcie, że jak idą ludzie na tak zwany biznes lunch czy coś tam, to kładą telefony do góry, do góry brzuchami, wyświetlaczami tak. do dołu no. na stoliku w czasie lunchu i ten, który pierwszy odbierze swój telefon, ten płaci za wszystkich rachunek. O i to bardzo też mi się Czyli Ja bym musiał płacić za podcast dzisiaj, gdybym odebrał. Tak. No szczęście... koszty są znaczące, tak. Zaraz tutaj podliczymy. Możemy nawet wysłać fakturkę. Słuchajcie, a co to się w tej wiśle malince tam wydarzyło? Co? Że organizacyjnie tam coś. Narty ukradli by... Norwegą, no, dzięki temu wygrali zawody. No nie wiem, że nie no, nart, nart, nart akurat im nie ukradli, ale tam. Tak. Jakoś no co tak, miło było? No. Jakiś cwaniak wyczuł moment. O, ja, że dzisiaj dużo ludzi ja, ja dzisiaj przeczytałem, że to były cwaniaczki. No. A, znaczy... Miej miejscowe a... cwaniaczki. To... I w pokoju nie znalazły się przypadkowo. <śmiech> no, że to były profesjonalistki. Ale okazało się, że morale drużyny <śmiech> norweskiej nie, nie, nie ucierpiało. No to... <śmiech> morale drużyny norweskiej nie ucierpiało przez tę wizytę jakoś specjalnie. No, ja myślę, że po takich wizytach to raczej Grosie <śmiech> nie <stało> ucierpi. <podbudowane. śmiech> <śmiech> tym... Co chciałem powiedzieć, Ale takie rzeczy to się wszędzie akurat zdarzają. To nie tak, że to polska specyfika, że, że no, profesjonalistek i nie tylko na różnych mistrzostwach świata. Tak, nie... tak, różnych, różnych sportowców w różnych miejscach okradają. No, na Tour de polonia okradają jakąś drużynę tam z rowerów. Ja byłem, byłem na obozie z reprezentacją Polski w snowboardzie, która została okradziona przez Włochów we Włoszech kiedyś. Nie że, ja, nie, że ja jeździłem, bo ja na stąbordzie jak, jakby tak jeździli reprezentanci Polski, jak ja to dopiero były bo Z Kamerunem byśmy przegrywali. <laughs> ale, ale byłem na takim obozie. No, ja kiedy zebrali. Taką słynną historię, jak na lotnisku y, torbę z tego takiego podajnika, tak. Morisowi Greenowi. Greenowi. ktoś postanowił <laughs> no, ukraść. No, znaczy, gorsze są zdecydowanie wypadki na przykład organizacyjne, takie jakie się zdarzają no, w każdym też kraju. W Polsce się nie zdarzają zdecydowanie. Na przykład... Na, pucharze na przykład Świata... nie zamknięcie dachu. <śmiech> no, to, to, to, to, to, to, to jest pikuś, bo na przykład w zeszłym roku na Pucharze Świata w narciarstwie alpejskim człowiek sobie złamał nogę, zawodnik amerykański i helikopter, ponieważ Lillehammer nie przewidziano lądowiska, tam odległości w Norwegii są dosyć spore, więc leciał Strondheim. I przez to człowiekowi nogę hmm. musiano amputować. No, a to jest Norwegia, wydawało się, że świetnie bezpieczny, zorganizowany kraj. a Jak on jest świetnie i bezpiecznie zorganizowany, to pokazały również wydarzenia innej natury. Słuchaj, no, wiesz co, oni tam mają pół roku ciemno, to jest, to jest naprawdę. No, ale to historia. pół roku ciemno to po, powinni mieć oświetlone lądowisko dla Felików. <śmiech> <śmiech> <śmiech> <śmiech> powinni się przyzwyczaić, <śmiech> że może być ciemno. <śmiech> Także tam się tam się, cuda zdarzają. No. No, ale wracając do skoków i do tego, co się dzieje sportowo. Może. bo no. No, no. no bo tak, bo gdyby, reprezentacji, nie, no właśnie, tak bo, bo, reprezentacji bo, polskiej, bo gdyby, gdyby, ja, ja gdyby Stochowie prawidłowo ocenili no. skok na 142 metry no to ocenili prawidłowo według nowych yy, prawidłowych kryteriów Tak. ale noty za styl miał moim zdaniem za niskie i gdyby wtedy noty za sam styl miał wyższe to yy, miałby zdecydowanie większe szanse na to żeby jako drugi Polak w historii stanąć w końcowej powiem. klasyfikacji na, na, No szkoda, bo na to w czterech no nie, tam, no, no noty, jak brakło dwóch metrów, to jest tak naprawdę niewiele. To no. chyba nie tam za, za, za jakby głównie było to, że. E, no, w pierwszy e, konkurs. No. No nie, no ale żadne, chodzi o ten konkretny konkurs, gdzie tam była taka dziwna historia, no tak. że skoczył 9 metrów dalej niż tam cały tak, chyba no. był za nim. Bo Schlierenzaur skakał chyba 8 na niż... dwo... 9 nie, chyba nawet 134, 142 jakoś tak No, no 132 i 133 mi... Chyba tak. 9 metrów Z niższej belki miał tam korzystniejszy wiatr znaczy... I tak dalej, i tak dalej, ale mnie się generalnie nawet ten przepis o tym, żeby sam trener mógł decydować o tym, z jakiej belki jego zawodnik w danym momencie skacze, nawet mi się podoba, dlatego że znaczy... wprowadza element taktyczny do, do rozgrywki yy, samych skoków. No a poza tym nie ma takiej głupiej historii typu, że ktoś skoczył za daleko i to odwołujemy 15 zawodnikom ich skoki i oni mają jakiś drugi raz. Tak, a, a potem, no, ale tylko, że zauważyłem, że jedynym człowiekiem, który w miarę rozsądnie korzysta jest trener Austriaków który potrafi, tak. potrafi rozbieg podnosi, obniżać w, w sposób, który przynosi jego zawodnikom, chociaż nie Morgensternowi na przykład. Bo... No tak, ale patrząc na to, jak skaczą jego zawodnicy, no to wiesz, to ma taką możliwość i łatwość po prostu wykorzystania tego. Poza tym, no to poza jest, tym jeszcze to, to... jedną rzecz miałem takie spostrzeżenie w czasie turnieju 4 Skoczni, że zdecydowanie jest to w wypadku turnieju 4 Skoczni, jest to przepis, który promuje zawodników niemieckich i austriackich, bo oni doskonale znają warunki termiczne i wiatr... I wiatr bo to jest na, turniej niemiecko-austriacki. Na niemiecko na, na, skoczni, na, na, skoczni, na, skoczni, na które się to odbywa. Oni wiedzą, że, że jeżeli wiatr jest taki, to za chwilę będzie zmieniał się w określony sposób. No. Myślę, że to jest trochę nietrafiony argument, bo rolą trenera jest, żeby takie warunki poznać i nie jest trudno przyjechać kilka dni wcześniej, żeby się zapoznać. Ale wiesz, oni skaczą na tych skoczniach całe no, życie. Jest, to niespecjalnie no to pomaga, to trzeba niespecjalnie znajomość tak. skoczni w Malincie, a nie, nie, znali, bo przebudowali skoczni i nasi no. skoczkowie... ale nale skakali w niej i tak i tak, i wiesz. No nie, ale już pomijając wszystko, no, fakt jest taki, że mamy drużynę, tak? Pierwszy raz, od... nie, no, pierwszy, raz pierwszy raz po prostu widzę ma, tak skaczącą, no... że regularnie czterech skoczków, co najmniej czterech skoczków, wiesz, w Tak, 50 no, no. to jest siedmiu, no, tak? sześciu siedmiu. To jest, jest niesłychane, Czterech historia, pięciu w no. 30. Fakt, że pewnie... Jest Z czego dwóch? Z czego dwóch skacze naprawdę nieźle. Nawet trzech. No, tak. Teraz Żyła był najwyższy. No tak. najwyżej jest Jest kot, jest stok. No ale kot, kot ze, ze stochem skaczą regularnie dobrze po prostu. No i to jest, to jest bardzo budujące. Także to myślę, bo, nie, bo tak się zawiesiłem, pomyślałem sobie, że tak odszczekiwaliśmy y, tego y, nieszczęsnego kruczka, którego na początku tam mocno zjechaliśmy. I to odszczekiwanie... bo to tak właśnie chyba to mówiliśmy, że nie ma sensu. Byliśmy bardziej nieszczęśni niż się okazał. No tak, mówię, że to sezon to nasze odszczekiwanie tak na kolejny poziom powinno wchodzić. Nie, ja myślę, że w tym roku w to jakoś broniliśmy właśnie, żeby poczekać. Znaczy na początku sezonu broniliśmy. Nie no, już bronimy go chyba od dwóch sezonów mniej więcej, ale już po nominacji. Rysa pozostała. Tak, Rysa i tak jak odszczekujemy co sezon, tak w tym sezonie takie odszczekanie jeszcze kolejne powinno chyba dojść. Odszczekanie, odszczekanie? redaktorów, którzy nawiązywali do Polski To ja. Ale tutaj się bardziej do <śmiech> <dosyć>, tak, <śmiech> Nie nazwiska, ale okazało się, że jednak. nie. A to nie. okazało się, że dało radę, a poza tą, poza tą szóstką siódemką jeszcze tam się paru y, kolejnych z tyłu czai no czeka tak, na, tak. na swoje Władak, szanse, no. więc. No Może coś z e, tego będzie. No na pewno, na za to pewno nie, wie, za to nie wiem, czy widzieliście naszych biatlonistów ostatnio. No nie, jakoś Zajęli nie z, ostatnio w stafecie zaszczytne, zaszczytne 23 miejsce na 23 drużyny. No I świetnie. Zastanawiałem się nawet oglądając to z moim tatą, który strzelał w klubie. w sensie Z synem bro... twojego dziadka. Z mojego dziadka. Z małżeństwa, tak. z ojcem Krzysztofem który strzelał z broni różnorodnej i zapytałem na. Ojcem twojej siostry. Ale oglądając to, strzelał z tej <laughs> Nie, nie, on strzelał jakby zawodnikiem. Jakby do telewizora jak zdecydowanie, zdecydowanie młodszy nawet, nawet w mistrzostwach Polski startował, strzelał z różnych pistoletów i innych karabinów i się go pytam, czy to tak trudno jest się nauczyć strzelać do tarczy bo jak wiemy Bierndalen, taki zawodnik który teraz trochę nie jest już w życiowej formie głównie biegowej, ale on był w reprezentacji przecież, reprezentacji Norwegii w biegach płaskich, nawet wygrał jedną z Pucharu Świata. Ale ty wiesz, jaki on miał tętny, No, ale nieważne, jaki miał tętno. No, no, ważne, przy, przy, ważne... Po przebiegnięciu 10 kilometrów i stanięciu z karabinem Daj mu skończyć, To jest ważne. ważne. Ważne, że, ważne, że chłop yy, yy, zmienił dyscyplinę sportu, wziął karabin i nauczył się strzelać. A u nas, patrzę na tych ludzi, to, to rzeczywiście nie wiem jakie mają tętno, ale karabin im lata jak gorący kartofel w, w rękach i też myślę, że powinni zmienić dyscyplinę sportu. No, to nie są najlepsi zawodnicy, to prawda. No, 23 miejsce na 23 drużyny. To tak, równie dobrze my moglibyśmy startować. Tak, ale, ale, ale, my we czterech to... też byśmy zajęli 23 tak. miejsce na 23 tak. drużyny. Myślę że, myślę, że na niektórych strzelaniach. dałbym radę, dałbym no, radę trafić za, za może raz do tarczy, bo mieliśmy kilka takich strzelanych, gdzie nie ani, wiem, jednego, a ani jednego trafionego celu nasi zawodnicy ja nie no, widziałeś lepszy, bo bym się oszczędzał w czasie biegu. A widziałeś, jakiej wielkości jest cel, do którego strzelają? Oczywiście, że widziałem. No ale... ale są tacy, co no, trafiają. No, niestety, niestety, oczywiście, że niestety, tak. No. Zastanawiałem się <coughs> nad tym, że przecież gdyby Szwedzi, Finowie, Niemcy, Norwegowie wypuścili po pięć drużyn, to każda z tych pięciu drużyn w sztafecie byłaby lepsza od naszej pierwszej. No, My I jest to. 40 miejsca na 23 drużyny. Myślę, że Rosjanie, Białorusini, Kazachowie również wystawiliby ze dwie, trzy drużyny i wtedy byśmy byli poza myślę, pierwszą Myślę, że Hiszpania, Argentyna i Brazylia na Mistrzostwach Świata wystawiły po dwie reprezentacje, to myślę, że też dla wielu <laughs> brakłoby miejsca. No. Ale w sztafetach to akurat się praktykuje. No, na zawodach międzynarodowych. W każdym razie chciałem powiedzieć, tylko kończąc wątek jeszcze skoków, że rozma rozmawiamy w przededniu, że tak ładnie. Rozpoczęcia Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej. Też, ale konkursu drużynowego <grym> w, e, w A dzisiaj jest indywidualny, tak? Nie, e, dzisiaj są kwalifikacje, jutro Aha. jest drużynowy, a chyba pojutrze jest indywidualny. indywidualny. Jest Polski tydzień w skokach. Dobrze. A, a propos tego mistrza świata, przeczytałem ostatnio w jakimś... W ręcznej? ręcznej? A propos w jakimś takim periodyku, co to jest, zajmuje się tylko i wyłącznie piłką ręczną, wydawanym w internecie. Nazywa się piłka nożna. Rozmyłki. No że reprezentacja Polski... Znaczy już jesteśmy, plasowaliśmy się na czwartej miejscu. Już. Specjaliści stwierdzili, że mistrzem będzie Hiszpania. Wicemistrzem będzie Francja, trzecie miejsce zajmie Dania, a Polska zajmie czwarte miejsce. A Chorwacja? Będzie za nami. A. A Niemcy? Też zależy. To jakiś żółw losował. Nie, ośmiornica. algorytm Algoryt kwantowy. Chyba osioł. W postaci papugi. Wyciągnął czołem. Myślę, że zazwyczaj odbywa się to w ten sposób, że siada takich czterech mędrków jak my tutaj i na przykład deliberują, patrzą na grupę wpisują wyniki, wychodzi im, że Polska w tej grupie zajmie jedno z pierwszych dwóch miejsc w związku z czym uniknie w dalszej rywalizacji Hiszpanii i Chorwacji trafia na jakąś słabszą drużynę bo w tym roku jest Życie zmiana... Życie szybko weryfikuje tego typu prze... tym... przewidywania. <głos> tak, bardzo szybko. Czasami wystarczy, że, wystarczy, że bramkarz się potknie i nie zdąży wrócić do bramki. <głos> I już mamy Hiszpanię w pie pierwszym meczu. I jest po, i, po zawodach. bombki strzelił, nie wiem, ktoś tam... Choinki <głos> nie będzie. Nie będzie. <głos> no, czy. Znaczy... Nie miałbym nic przeciwko, gdyby reprezentacja Polski zajęła jedno czwarte miejsce. Wolałbym, ja gdyby wolał zajęła trzecie, trzecie tak. Też, tak. Ale no, w generalnie jeszcze na, bardziej na drugie. Na przykład czwarte brałbym w ciemno przed mistrzostwami. Ja w tej sytuacji, w jakiej teraz jesteśmy. Ja trochę nie, nie wierzę, że, że, reprezentacja... żeby, żeby, żeby czwarte miejsce było w zasięgu, aczkolwiek. Znaczy, wiesz, co, ta drużyna znaczy, znaczy, Ma szansę taka... na to, aczkolwiek nie wiem, czy to jest, to jest tak naprawdę realne. Ta drużyna jest zupełnie nieprzewidywalna, mam wrażenie. Znaczy, to, ja myślę, że, że nikt w ogóle nie wie, co ta drużyna może, dlatego że tak, mamy wszystkich skrzydłowych nowych. No. zobaczcie, Góra, nie ma nie ma Jachowskiego no albo nie nie kontuzjowani albo nie bardzo się podobają za, nowemu trenerowi tak, no i w zasadzie tylko Orzechowski z Płocka jest zawodnikiem, który grywał regularnie no, gr wcześniej no, regularnie, to, to, to, to za dużo regularnie był rezerwowy no, tak. regularnie był w kręgu na był w szerokiej kadrze natomiast pozostali zawodnicy i bardzo dobrze, że, że, że tak jest, że zawodnicy z Puław pozdrawiamy słuchaczy, którzy kibicują drużynie Azotów no tym bardziej, że to trochę tak wyniknęło z przymusu, bo tam i trochę kontuzji. Yy wypadło, część ludzi zrezygnowała, tych starszych. No i mamy nowe rozegranie też, bo nie ma no Tkaczyka tak. i nie ma Marcina Lijewskiego. Marcin Lijewski podobno jest w, w odwodach, w odwodach tak? bo tam jest taki przepis, że można dwóch zawodników w trakcie Dwołać. trwania imprezy czy wymienić. Jakby. No tak, tak. tak no I Marcin tak. Lijewski podobno siedzi tam w gotowości bojowej i gdyby był potrzebny, to obiecał, że dojedzie. No i pomysł na grę jest zupełnie inny przede wszystkim, dlatego, że drużyna co prawda będzie broniła, wiemy to na pewno, całe mistrzostwa raczej 6-0, dlatego, że we wszystkich towarzyskich do tej pory nie broniła inaczej niż 6-0 ale broni 6-0 i ci skrzydłowi mają biegać do kontry I, i to jest tak, że rzeczywiście mają biegać w ciemno Czyli tak jak prosił Kuba, w, w, o, żeby przybliżyć kiedyś sylwetkę Roberta Nowakowskiego. Dzisiaj mamy mało czasu, jak patrzę na zegarek, przybliżę w, w, w, w, w, w następnym podcaście Roberta Nowakowskiego, bo o nim mógłbym długo, bo to mój ulubiony piłkarz ręczny był do czasu, aż zobaczyłem na boisku później Michała Jureckiego, zupełnie inny zawodnik. Właśnie Robert Nowakowski biegał do kontry w ten sposób, że jak zawodnicy drużyny przeciwnej oddawali rzut, to on już, to on był, on już był, był na połowie ta, drużyny ta. przeciwnej i po prostu potem łapał piłkę. A na treningi się nawet chodziło na iskrę po to, żeby zobaczyć, co on, co on wykombinuje nowego. To był zawodnik, który to tak, jak, tak jak Kempa wymyślił ten trick Kempy, czyli wrzutkę, tak Robert Nowakowski w Kielcach wymyślał co, co, co mecz, to on wymyślał nową wkrętkę. I rzucał po 14-16 goli w meczu. No mam nadzieję, że te skrzydła rzeczywiście będą tak biegały, jak przynajmniej po jedna noga Roberta Nowakowskiego. <głos> <głos> jedna noga, nie klaszcze. Jest nie, no jestem bardzo ciekawy, bo szczerze mówiąc, no, tru, trudno cokolwiek powiedzieć po tych meczach towarzyskich. które. Ale będziemy, z kolanie, z kolanie, więc będziemy ale rani, grali tak, tak, z więc będzie widowisko. Z Tak, cze, Z drugimi Czechami, z trzecią Słowenią. No właśnie, z chary, ja chary. jestem z bardzo ciekawy, bardzo ciekaw jestem tych no tak, mistrzostw. Czesi, Niestety czy, pierwszego meczu nie obejdzie już to trochę tak jak Argentyna bez Messi. No bez ich i bez jeszcze paru tak no. naprawdę. Tam, Już yy... pierwszy mecz pokaże. niestety nie obejrzę. Dlaczego spojrzałeś na mnie? Nie, nie, wiem. nie wiem, bo może nie ma telewizora i chciał obejrzeć u ciebie, a ciebie nie, nie będzie. pracuje, nie. Pracuję, tak? pracuję Te... niestety, ale no, patrzmy, na szczęście wygląda, wygląda się nie, kalendarz, kalendarz jest dobry. W no, w no, grupie, jest ale... Grupa jest dobra. Grupa grupie. jest dobra, grupa grupie, jest a kalendarz dobra a kalendarz i kalendarz jest, taki... jest jeszcze lepszy. Bo jest kiedy się rozkręcić. No właśnie, o to Podogrywać Ewentualne mecze o ja jakieś Serbia, Słowenia i Korea, czyli tak trudniejsi przeciwnicy są trochę jakby później. Więc jeszcze ja jest myślę, szans... że cały czas jest jeden problem polskiej reprezentacji piłki ręcznej, tak jak wszystkich polskich reprezentacji drużynowych. Czyli po prostu psychika i nastawienie przed wyjściem na mecz. Ja myślę, że to jest absolutnie podstawa. Ciekaw jestem, jak to wyjdzie nowemu trenerowi. Bardzo jestem ciekaw. No ale ja bo myślę, że to, nie zawsze wychodziło. Zawsze, ale myślę, miał że on w tej chwili słynną po, pierwszą połowę. po to na przykład wziął takiego Bieleckiego, bo jakby tak popatrzeć na formę sportową i na to, co Bielecki w tym sezonie jak Ta, grał, ja myślę, że no to bardziej chodzi o nie, to, żeby... Nie, nie zasługiwał na powołanie, a, ale no musiał wziąć paru tych starszych zawodników, bardziej doświadczonych, takich, którzy sukcesy mieli, żeby... Nieraz mówiliśmy przy wielu dyscyplinach sportu, że przy, w sporcie takim zespołowym jest bardzo istotne, żeby byli liderzy. Nawet jeżeli oni sportowo mogą już odstawać, tak, tak, tak, tak. to tworzą jakby, scalają ten zespół. No tak, teraz mamy jakby tak, tak pół, tego, na, pół tego... na pół jest ludzi z doświadczeniem, z dużych imprez, a druga połówka, no to właściwie na takiej imprezie będą debiutanci, zupełnie plus jeden taki dziwny półdebiutant, Michał Kubisztal, który tak ta. czekałem, że jego wydzielisz. <głos> no tak, no bo on teoretycznie trudno nazwać debiutantem, bo facet doświadczenia ma sporo, no. ale u Wenty, nie wiem, czy on jeden mecz zagrał? Chyba nie. Chyba Zagrał, chyba nawet za, nie. zagrał jeden zagrał? mecz, ale to była taka kadra złożona z zawodników w tylko głównie, ligi głównie z w Polskiej ligi. Z, z, z, Tak, tam z właśnie... Była taka no Wenty, był miał do niego niechęć. No, może nie lubi tych z Płocka po prostu. <głos> Ja, to, nie to, nie mieścił nie, mu się nie, nie, w koncepcji. Nie, nie, no. tak. <śmiech> no, no, nie to... ku, Szczególnie, że ale bardzo dobrze gra w lidze generalnie no. i napsuł masę krwi yy, na przykład w meczu przeciwko Wiwe, któr, które Płock wygrało, bo jak pamiętamy dosyć wysoko i płakaliśmy tutaj po, po, po tym meczu, że to... ja jak nie płakałem. Nie płakałem? No, ja głównie płakałem, no to Kubisztel był moim zdaniem jednym z najlepszych zawodników tego, tego meczu I, i, i do kontry, i na rozegraniu i, i z drugiej linii, jak trzeba było czyli wszystko, co, co, co, co trzeba moim zdaniem za zawkaczyka taka rola na boisku jak najbardziej a potem będziemy, tak, będziemy się wymądrzać dla tak, mnie, ale ja... dla mnie faworytem, żeby było jasne, nie są Hiszpanie wcale, Hiszpanowie Hiszpan... nie są, w sensie znaczy, bardzo fajnie grają Duńczycy i, i im wróżę medal. Duni, no. są Duńczycy to, zawsze, no. tak. No, ja myślę, no zwłaszcza, chyba, że ostatni im się wiedzie coraz lepiej generalnie, generalnie że nie ubieram, Korwatów, mimo wszystko. Nie, no, pewnie, że nie, ale, ale, ale mnie Duńczycy... Ale Duńczycy są tacy regularni, no. Tak. Tacy, regularni tacy. oni raczej... No, jak popatrzę na ostatnie 10 lat, to trudno Francuzom odmówić regularności no, no, To też ciekawe, francusi... jak na nich wpłynie ta cała atmosfera związana z tym, co się dzieje we francuskim handbolu. No, w sensie... Myślę, że jak pojadą na mistrzostwa i zaczną Okej, grać, to, to przestanie tak. mieć bo to, że Przypomnijmy sobie to, co było że z Włochami na mistrzostwach Europy. No właśnie. <grym> ten słynny kasus Argentyńczyków na dużych imprezach, którzy grali, tym lepiej i bardziej mieli bałagan w domu w Lice. Tak, Mówili o piłkarzach w tym momencie. Także to nigdy nie wiadomo. Chyba, że, chyba, że się obrazili i w ogóle nie grali. Chyba, że tak. No. Jak Holendry. Dzięki czemu na przykład Di stefano nigdy nie zagrał na mistrzostwach świata, bo ciągle miał nie po drodze. Albo, albo akurat jego reprezentacja bojkotowała mistrzostwa, bo odbywał się w Brazylii a to jest za daleko i w ogóle niewygodne. w każdym razie według mnie rok się zaczął bardzo dobrze dla polskiego sportu i mam nadzieję, że Mr. Radwańska ręcznie... wygra półtora no turniej no właśnie, Radwańska wygrała turniej teraz no ale jest chodzi o to w jakim stylu wygrywa póki co aczkolwiek ja się tego obawiam, bo przed <śmiech> Australian Open też było podobnie no dobra, przed no, igrzyskami ona, też było ale ona a już, potem, znaczy już w Adelaidzie w Auckland i w Sydney ona już nastukała tyle punktów w tych dwóch turniejach teraz przez to, że wygrała jeden w drugim weszła do finału. Ja mnie to najbardziej cieszy, że na przykład wygrana znali, bo to tak naprawdę była jej taka największa znaczy najpoważniejsza rywalka, no ale męczyła y się, żeby ją skończyć strasznie. No 2 no. do 0 poza tym, tak? Ale no, no, ale mecz to woli bo chyba z 11 <śmiech> Bo oglądałem go przez, to. Wiecie, no przez, no przez, zobaczymy, to jak Jutro z Cibulkową jej pójdzie. No, przez, bo to jest taka niewygodna trochę partnerka. Przez to, to, to, to oklanka Adwańska nie będzie mogła zagrać w Katowicach. W tak, to bzdura kompletna. Ech. Pierwszy turniej, tak, to pierwszy raz będzie turniej taki oficjalny znaczy, ona, ona, w Pol ona złożyła, złożyła odwołanie i, i liczą na to, że WTA się jednak e, Dę, ugnie się trochę tak, i, i, i, i, i pozwolą jej wymienić, wymienić. Bo to chodzi o wymianę po prostu. Że nie wymianę. No bo... Nie, nie, o zamianę. Bo to chodzi o to, zagrała w turnieju, tak? W jednym, a może w dwóch. Nie, w jednym, w jednym na pół roku. Właśnie w tym no jest tak. problem. jeden na pół roku, a no, zagrała chcę już... Wymienić, chcę wymienić tamten... Na chcę drugie wymien... półrocze Tak, jakieś, na tak, drugie półrocze, tak. No i liczy na to, to że... To czasowe. Że, że, że, że, że władze WTA się zgodzą na to, no, no bo to, tam, to rzeczywiście bo brednia, jest... to no, jest To jest brednia. Znaczy, beznadziejnie jest, tak, jest, jest to, że tak późno się po prostu okazuje takich instytutów. Tego typu że... ja historie, tak, no, no. organizatorzy też trochę. Organizatorzy z Katowic no, też po prostu dali ciała. Wszystko... No. Chodzi o to, że to za późno się wszystko dzieje, dzieje się w ostatniej chwili. No Wiadomo, że zawodnik tej klasy, jak, jak, jak Radwańska, która walczy o to, żeby być w samej czołówce, no, nie planuje roku tenisowego. 1 stycznia, tylko robi, robi, robi to pewnie w listopadzie. Będzie w Karolina Woźniacka prawdopodobnie, bo ona chyba tam... Nie, tak, Karolina Woźniacka nie, nie ma być ten, na pewno i ma być u, Ula nie, Radwańska nie na pewno. No tak. No ale mimo wszystko dla popularności turnieju Woźniacka z Młodą Radwańską nie zrobią tyle, co no, jednak. Jakby jeszcze. doszła do tego jeszcze stara Radwańska. <laughs> to już byłby komplet. No to, stara. to rzeczywiście... To rzeczywiście. No stara jest jak Rzeczywiście. <laughs> Być taki Słuchajcie, stary. bo jak mówimy o, o córka starego uczy, Radwańskiego. Tam, tak. Jakieś dwa podcasty temu. Córka dziadka syna Radwańskiego. <laughs> tak. Wiedzieliśmy się zresztą e, niezbyt pochlebnie o, e, o komentarzach sportowych Bogdana Tomaszewskiego obecnych przy okazji jakiegoś ostatniego turnieju, ale nie wiem, czy czytaliście wywiad z nim w wyborczej ostatniej, weekendowej. Ja pamiętam, że nasz gość że trochę. Dla mnie, robiłem, to, dla mnie to było parażające, bo ten człowiek ma w tej chwili 92 lata. To? No. To, tak, to On ale... pierwszą relację telewizyjną zrobił w roku 1945. chyba. Dla była telewizja. Chyba. Tak. tak. tak. I jak czyta się wywiad z kimś, to w tym momencie cały czas jest czynny zawodowo, tak, jak on mówi, że no, sobie przechodziłem krakowskim przedmieściem i z naprzeciwko przechodził zgarbiony marszałek Piłsudski. <śmiech> ja wtedy mu powiedziałem czołem panie marszałku, ponieważ ja był moim ulubionym marszałkiem, a Piłsudski mi nie odpowiedział i ja sobie pomyślałem, jak to mój kochany marszałek i nie odpowiedział na powitanie, a on tak przeszedł i obrócił się i uśmiechnął się i mi zasalutował. <śmiech> to są takie rzeczy, albo inne rzeczy, jak mówił, moim sąsiadem nie, no, liczba opowieści i tak. jakby wiedzy, znaczy Przez wiedzy, 92 lata można że ktoś znaczy na to mówi, że jego sąsiadem w tym samym budynku mieszkał był Krzyś Baczyński. Tak. Mieli, tak. Krzyś. Mieli po 16 lat, a w tamtych czasach, że dla dodania sobie, dodania sobie powagi, takie 16-letni chłopcy z dobrych domów mówili do, do siebie per pan. No tak, uh -huh. oczywiście, że tak. Panie Krzysztofie. Spotykali się na podwórku i mówił Krzyś Baczyński, panie Bohdanie, pan dokąd zmierza? Pewnie na piłkę albo na tenis. A na to odpowiadał yy, pan Bohdan do pana Krzysia, mówił, a pan, panie Krzysiu, zapewne do biblioteki. No, <głosy> kiedyś Baczyński go zapytał i zapytał, powiedział, pan, panie Bogdanie, wy to pewnie myślicie, yy, że ja jestem łamagą, prawda? Na to co odpowiedział mu, nie, panie Krzysiu, bardzo pana podziwiamy. <głosy> Chociaż rzeczywiście uważaliśmy go za łamagą. <głosy> no jest dość niesamowitego. Tak? Nie no, to jest historia, hi historia tak naprawdę polskiego sportu, no jakby na to nie spojrzeć. Co nie zmienia faktu, abszalde, że zbib zbib się, mediów. Medii, słucha znaczy się go medii. komentującego tenis no, ziemny, słucha się go dość ciężko. to wiesz, to w tej chwili no, tak pan teraz bry, sportu komentuje. O, bo sportu o tyle, że wszyscy polscy tenisiści debiutowali w turnieju. No właśnie, gdyby głównie milczał, to ja bym był radosny, bo kiedyś to była... Tak, bo kiedyś pamiętam jeszcze Zdzisława Ambroziaka, choć jemu się zdarzało, ale była taka historia, że w momencie, w którym rozpoczynała się piłka, Komentatorzy milkną. No mm. niestety ta zasada znika zupełnie z komentarza tenisa ziemnego teraz. To no, ale znaczy to jest to... regularnie gadanie podczas, podczas wymiany. Znaczy, to jest... Krzysztof Waniu jest mistrzem świata. W tym. O... jeszcze Tomaszewski, jak razem komentowali, to jeszcze Tomaszewski go trzymał w ryzach. Ale mówiliśmy. jak Waniu komentuje sam, no to po prostu zagadałby wszystko. No ale przypomnijmy sobie historię Waniu. Właśnie próbowałem ostatnio znaleźć w internecie, pamiętacie, on prowadzi jakieś takie drzewko szczęścia czy coś takiego. Było takie. I był odcinek, ludzie i ja tak, on odcinek telefon, tak, z tak. zas. Skrońcem. Było pytanie, czy skroniec to wąż czy jaszczurka? No i padła odpowiedź, że wąż. No i on powiedział, brawo, brawo, znakomicie, tak, wygrał pan oczywiście tam ileś tam 500 zł, czy coś tam, coś tam, po czym spojrzał na kartę i mówił, a, jednak nie, jednak nie. Okazuje się, że to jaszczurka. I tam Okazuje rozwinął, roz, tak, roz, rozwinął. tam w końcu za, zakończył panowie zoologowie, trochę więcej wyrozumiałości. Nie co mogę to, tego to, znaleźć, także to, to, to, to. jakby ktoś z widu Ostatnio to, mi kolega na Facebooka w wrzucił to. odcinek Familiady w którym padło pytanie co rozświetla mroki nocy w życiu byście nie uwierzyli Czosnek Czosnek rozświetlał przez pokolenia Polakom mroki nocy Tak, taka odpowiedź, taka padła. odpowiedź padła Kiedyś padło że... było pytanie o owada w paski i padło biedronka. Bardzo dobra moja koleżanka kiedyś została. Stonka, nie, Dobrze, tak, że nie moja, zebra. Ko moja koleżanka Monika Wasik z klasy z podstawowej szkoły numer 2 w Kielcach została zawieszona w prawa ucznia po tym jak poszła do kiosku pod kościół Świętego Wojciecha i poprosiła o chiński zeszyt w kropki. O słuchajcie, ale wracając do komentarzu sportowego, to jest jakaś taka niebezpieczna tendencja, o czym mówiliśmy by powielokroć która tyczy się wielu różnych dyscyplin, to właśnie, że nasi komentatorzy starają się zagadać wszystko. Że tak bo sobie oni chcą być gwiazdami. No. W, piłce, w piłce nożnej zamiast milczeć, kiedy trzeba milczeć i podawać te informacje, które są konieczne. Celowo deszcz, milczę, tak. bo, bo, bo gdy się milcze, to apetyt troszkę wilczy. Jak tak myślę, to jest jedna dyscyplina, gdzie trzeba mówić, bo inaczej byłoby trudno i to jest klaustwo. Klaustwo ale też zauważyłem taką niepokojącą tendencję, że ci komentatorzy mają co niektórzy coraz mniej niestety do powiedzenia przy okazji. No, no właśnie, musiałem to... ja powiedzieć, że o ile jeszcze... Tak. Spada ogólnie y, poziom elokacji Jak się nazywa to, co w TVP Sport komentuje, i, i, nie, nie Jacek Jońca, tylko ten drugi artysta. Oglądałem ostatnio Puchar Króla. I Moim powiem, ulubionym jest Marek Jeźwik. <śleskutki> Marka Jóźwika, nie mogę. W opisu, <śleskutki> tak? Bogu dzięki za Eurosport. I na szczęście to, co jest w telewizji polskiej, równolegle w sportach zimowych leci na Eurosporcie. Mało tego, z Eurosportu można się dowiedzieć też nie tylko, że Justyna była pierwsza, ale można się dowiedzieć, kto był drugi, 3, 10, 15 i 20. Mało tego, po zakończeniu biegu kobiet Eurosport pokazuje również biegi mężczyzn można się dowiedzieć, który był Masłow, który był Nordhuk. Natomiast w Polsce mam wrażenie, że mężczyźni w ogóle nie biegają na nartach nigdy. Znaczy w telewizji polskiej. Nie, w telewizji polskiej nigdzie, nigdy, nigdy żaden mężczyzna na nartach nie biegł. Nie umieją. Nie umieją, nie. To nie jest I nawet, nawet, nawet zawodnik krężelok, który sobie <śmiech> szczególnie w szczególnie, Polsce szczególnie, szczególnie <śmiech> na Finmarku i, i tym, e, jak oni się nazywają. Telemarku. O tam stamtąd pochodzi ta dyscyplina sportu Telemarku. Film, i Telemark. Dobrze. Y chciałem powiedzieć, że właśnie ostatnio mnie komentator komenta Krzysztof nie, nie wylądował Telemarkiem. Nie wylądował. To tak nie wylądował. No, nie wylądował. Natomiast natomiast y no i że ja że istnieje podejrzenie, że jechał w luźno zapiętych pasach. Hmm, to możliwe. I to Ci podobno niestety dość często zdarza w sensie to takim, że... Pytanie jest takie, bo ja dokładnie nie śledziłem potem tego, jak ten wypadek wyglądał jakie obrażenia odniósł, Na ile mu to pomogło, a na ile przeszkodziło. Nie no, bardzo przeszkodziło, Zależnie, bo, bardzo przeszkodziło z... bo się Bo przydzwonił o kierownicę po prostu w momencie, tak. jak zarył w ten piach. Eee, znaczy, zresztą no, pilotowi się nie stało nic, i pilot tym samochodem dojechał, a chłopcem po prostu. Samochód, samochodowi też się tak naprawdę nic nie, no, nie stało. Nie no, bo to więc... nie był żaden wybitny dzwon, takie rzeczy się na Dakarach zdarzają. No, natomiast rzeczywiście musiał być chłop nie dopięty. No bo... Albo był czymś innym zajęty akurat w tym momencie, bo to też jest tak. <śmiech> to ja prowadzę? Nie no, na Dakarze można Chodzi o to, że jak patrząc na przykład, jak on wjechał na tą wydmę, a jak wjechał za nim zawodnik, którego dopiero, dopiero co wyprzedził, no to. Widać było, że jednak, ten, no, ale, ale ten, ten widać bontom. było, że tamten bardzo wyraźnie zwolnił jednak przed tym progiem podczas kiedy Chłowczyc tego nie zrobił no. znaczy, odpuścił, no nie odpuścił. Można sobie po, ja, akurat to co ciekawe, bo, bo ja jeździłem, jeździłem po tych wydmach samochodem daleko bo to w, w okolicach miejscowości Pisko w Peru bardzo, bardzo fajne wydmy deszcz tam pada jeden dzień w roku więc jest wyjątkowo sucho średnio jeden dzień w roku bardzo sucho. Piękne miejsce do jeżdżenia samochodami. Rzeczywiście trochę nawet to przypomina to, co jest na Saharze i mm. bardzo są zdradliwe, dlatego, że tutaj... pod dodajmy wymach... oczywiście, panie redaktorze, że po Saharze też pan jeździł. Też jeździłem. Nawet sześć OS-ów Dakaru zrobiłem poza rajdem samochodem. Dwa tygodnie mi to zajęło. I generalnie... Nie, Defenderem 110 i Hyundai'em Galoperem. Lipa. <laughs> I Pajero też jeździłem. Dobra, mi, roborem, gdybyś to zrobił. Mi, Mitsubishi Pajero. Natomiast no tam, ta, natomiast tam o, w tym, o, całym o, pe, tym całym blisko peruwiańskim jeździłem bag, bagiem tak zwanym, czyli samochodem przystosowanym do jazdy po wydmach. I te pasy rzeczywiście mają, samochody mają punktowe pasy takie, że nie można się od, odkleić od fotela, a do tego są całe klatką. Czyli jeżeli samochód dachuje, no to po prostu się obraca i wraca na koła. Jest to tyle inna jazda po piachu niż w Afry, na afrykańskich odcinkach Sahary Że te wydmy są nad morzem I tam cały czas wieje wiatr od morza w, w okolicach tego pisko I one mają zupełnie inny kształt, układ i tak dalej Jeżeli nie ma się doświadczenia nabytego na miejscu no to jeździ się inaczej niż w rajdach, które miały miejsce, nie wiem, wcześniej nie, no tutaj, w Arzentynie. Nie, no to wiesz, no czy, ale koło no, nie aha, jest, trzeba nie mieć... jest zawodnikiem, zawodnikiem, który pierwszy raz startuje w rajdzie Dakar. I ale to, to pierwszy trudno... raz jeździł tam na przykład, wiesz, to jest tak, że... myślę, że większość tam jedzie pierwszy raz, no, a to jest, nie każdy to jest, się wbija. Tak, to jest to, no, wbija tak, wiesz, Poza, tym, poza tym on jednak mimo wszystko był uznawany za jednego z faworytów tego rajdu, tak naprawdę, no generalnie znaczy, rzecz biorąc... na Dakarze to ja powiem Ci szczerze, ja, dla mnie jest jeden faworyt zawsze, to jest Stefan Peter Kancel i tylko, że to jest człowiek wychowany na... No jeszcze Carlos Sainz. No, no tak, ale Peter Hansel to jest, to jest facet, który w wieku 4 lat zaczął jeździć na deskorolce, w wieku 8 lat był mistrzem Francji. Stwierdził, że już na deskorolce niczego więcej nie osiągnie, bo wygrywał wszystkie zawody, jakie mógł. Więc przesiadł się na BMX-y, został mistrzem Francji. Z BMX-ów w wieku lat 9 czy 10 przesiadł się na motocykle małych pojemności, tam 110 150 później 250 Na Na że motorze, co jest bardzo przydatne w rajdach, to każdy kierowca powie, że ten, który przejechał Dakar raz na motorze, ma ogromną przewagę później jako kierowca samochodu, dlatego, że automatycznie uczy się podłoża w taki sposób, jakiego kierowca nigdy nie pozna. Peter Hansel jako motocyklista wygrał Dakar ze trzy czy cztery wygrywa, razy. Tak, Potem nie. się przesiadł do samochodu i wygrał ten Dakar jeszcze ze trzy razy jako, jako kierowca samochodu. On wie o tym absolutnie wszystko i dlatego dla, zawsze dla mnie jest faworytem. Natomiast nie znaczy to, że zawsze wygrywa, bo czasami no wygrywa na przedostatnim więcej. odcinku wystarczy zaryć dziobem w cokolwiek albo, albo rozwalić, rozwalić jakiś samochód. No tak, no, no. Dakar to jest najbardziej chyba mm. zależny. W ogóle te sporty motorowe no. są bardzo zależne. Wszystkie czy to samochody, no. czy motory, czy żużel, czy nie wiem, czy no, ale tak na, czy inaczej, no, wracając no, do tego, no wiadomo, że Kołowczyc miał odgrywać jedną z głównych ról, mm. jeżeli chodzi o ten. No generalnie Tim miał dobry, świetny samochód, więc generalnie rzecz biorąc już, już, on sam zresztą oczekiwał od tego startu nie dużo wiem, więcej. Czy, nie wiem, czy słyszeliście wypowiedź Adama Małysza, którego jakiś dziennikarz błyskotliwie zapytał, czy trudno się jeździ. A? <śmiech> nie, <to> jest... <śmiech> A Małysz powiedział, nie, banalne, tutaj w samochodach mamy taki specjalny przycisk, i się go przyciska i, się jedzie. i można z iść spać. <laughs> Autopilot. Ja mówię, że Adam Małysz, odkąd zaczął uprawiać sport tak, że jest mu ciepło, a nie zimno, to zrobił się dużo bardziej błyskotliwy. No tak, to prawda Bo on tak, zawsze tak. jak w jadach tak, takim zasmarkany stał z tym nosem czerwony. I, I ciągle mówił o tych dwóch dobrych niesz Nieszczęśliwy, tak, tak no to, to taki był ten. A teraz jest ciepło. A teraz się błódko, ciepło, tak. tak. To od razu wygadane, wyluzowane. Mógł trochę wczytyć w końcu, tak, nie musi tam się tam ten. I od razu tak rzeczywiście. Powiem, powiem no, no i też mu idzie całkiem nieźle, no tak Tam Jest jedna fabryka. Ja nie wiem, jak oni to znoszą, ale ja wiedziałem, że muszę natychmiast stamtąd wyjechać. Jest to fabryka Anchois. A, przyzwyczajasz się. Tak. No ja się przyzwyczaić nie mogłem. Smród jest, ciągnie się z 50 km, jak jest wiatr od morza. I na całych wydmach klepie Anchois, ale takim przetworzonym, chemicznym jakimś smrodem. Samo Anchois uwielbiam. Natomiast tego smrodu nie dałem rady wytrzymać. I, no i, i tak właśnie tam jest. Ale jadą zaraz w stronę w stronę Chile, więc będzie mniej wydłu. Tak. I, I mniej, mniej więcej szła. świeżego powietrza. Szła. I w ogóle generalnie będzie też trudno, dlatego że wjeżdżają w walki planów, tak. wyżej wjeżdżają, więc... No widziałem, widziałem wywiad z, tamtym, z dyrektorem tego rajdu, który mówi, że jakby kryterium doboru trasy miejsca i tak dalej jest jedno. Ma być trudno. Ma być coraz trudniej. Tak jest. Mhm. No tam to jest. Tam o to jest, chodzi. O no. to jest chodzi, trudno, żeby połowa nie dojechała. Tak? I to jest... E, i to jest e, no e... i jeżeli chodzi o reprezentację Polski, to się częściowo udaje. Przejściowa, a reszta sobie całkiem źle radzi, jak tak. kładowcy tam kładowcy, szaleją. No, tak. Czy zdajecie sobie sprawę, że minęło 40 minut A, my podcastu, piłce, a, była... a była Złota Piłka. A była Złota Piłka? No, ale... Tylko, że już Co to za, no, to to za emocje tak, Że, że nie, nie będziemy tego komentować, bo to jest tak jak... A jak kto no, mówił? Nie, no słyszałem, to, tak widziałem Czy taki ja? świetny... Nie, no, to jest tak... trochę jak w słynnej polskiej klasycznej encyklopedii, gdzie jest napisane... Jaki jest koń? Każdy widzi koniec. Tak, no ja widziałem Tak, słynne są takie memy, to taki mem widziałem właśnie z zdjęciem Messiego, z podpisem, on taki jest taką niepewną miną, jak to zawsze Messi siedzi i podpis był, nie jestem pewien, mam sobie to wziąć czy czekać, aż mnie wyczytają? <głosy> <głosy> No inna sprawa, że wyglądał jak, jakby tam przyszedł drinki roznosić, a nie, a, nie, a nie odebrać złotą piłkę. Nie wiem, co mu przyświecało w doborze garnituru. Ale może... Albo zeszedł w kropki. Kriiński. Może one świeciły w mroku po prostu. Taka była idea. Czyli co? Natomiast jest takie zdjęcie jego z Radamelem Falcao, który z kolei ubrał się w coś granatowo-atłasowego i obaj wyglądali jakby się kelnerzy z dwóch restauracji na przeciwko spotkali. Na papierosa. Tak, tak, tak, tak, tak. tak, tak. Z tyłu, z tyłu, na plecu. Tak, dwóch dobrych restauracji, dwaj dobrze ubrani kelnerzy. Jak u ciebie? I w, ty, w, tym wypadku, w tym wypadku opinia: y, graliśmy z kelnerami w piłkę. Już, już <grym> zupełnie, znaczy, nabiera innego, innego wymiaru. Bo grać takich kelnerów byłoby całkiem no, trudno. Myślę. myślę, że tak. No. Ciężko by było ich zatrzymać. No ale Nowy Rok się zaczął od tego, że Cristiano ma już pięć goli w Nowym Roku, a Messi dopiero jednego. No, właśnie. No, właśnie. zaczął się od tego, pamiętam też. A propos, te memy coś dzisiaj mi wchodzą. Był taki słynny z, z Berbatowem. Tak, którego wrzuciliśmy tak, tak, na tak. podcast. A, to na, to na podcaście było. Nawet tak. Na, na Facebooku, na podcaście. Ja go gdzieś wyczaiłem na stronie na Twitterze Tak, tak jak widzę gdzieś zawodnika Berbatowa, to nie wiem dlaczego zawsze przed oczami mi staje zawodnik Lewandowski. No, był taki mecz byliśmy na nim. Tak, ale w pom znaczy, pomijam ten mecz, gdzie byliśmy i gdzie ci dwaj zawodnicy spotkali się na boisku ale bardziej myślę o jakby o dalszych losach Lewandowskiego też, tak, bo mamy też ten, ten moment zimowych przepychanek transferowych. No teraz nie przejdzie, mimo tego, że tak. wyczytałem przed chwilą, że w drużynie, znaczy nawet nie przed chwilą, tylko wczoraj, że chwila była długa, yy, drużyna Reading yy, yy, chce wypożyczyć znaczy, Wellbeka. Skończę Wellbeka, myśl o, o Wellbeka, o To Skończę myślę o Berbatowie, że yy, zawsze właśnie jak myślę o transferze Lewandowskiego, to staje mi też przed oczami taki Berbatów i taki problem, że nie zawsze jest łatwo przy przejściu do nowego dużego klubu odnaleźć sobie w nim swoje miejsce. Nawet tak kiedy to, wchodzą z ławki strzela się po trzy bramki. Nawet, tak, ten, tak, tam, nawet jeśli właściwie w pewnym momencie Berbatów już był. Wydawało się tak, że on jest, że jest w zasadzie w co więcej, tam, był najskuteczniejszym tak, zawodnikiem był Manchesteru tak, United. Tak, a tak, tak, po przejściu do Fulham okazuje się, że jest jednym z najlepszych strzelców w lidze angielskiej nadal, także no, nic przecież, mu nie brakuje. Przecież on w momencie, jak zostawał królem strzelców premier premiership, a parę dni później Manchester grał finał Ligi Mistrzów, Thank <laughs> you. I Berbatów siedział na trybunach, nawet nie no. by było go na ławce. No, ale e, właśnie na tym polega, że tak, tak dobry dzi Dziwne są. <głosy> tak, tak, dobry zawodnik nie może być pewnym tego, że przechodząc z klubu do klubu, jego kariera będzie rozwijała się w sposób, że tak powiem. No nie znaczy, było, było, no tak. Było no. wielu takich piłkarzy, którzy przeszli do Manchesteru i sobie w nim. Nie tylko do Manchesteru, nie no w ogóle do klubu. No ale Diego, stopu, For, tak? Diego Diego Forland w Manchesterze, zobaczcie, no tak. grał. Zawodnik Rosji, który też. No, Rosji to tam właściwie się. Trudno powiedzieć, że grał, znaczy on, nie był. On, on przyszedł bardzo młody, jak przyszedł tak, do tak, Manchesteru, tak. bo on przyszedł razem z Gerardem no tak, no Ale Picker. Forlan jest dobrym przykładem na przykład. Ale wiesz, z Forlanem to też jest tak, że Forlan jest zawodnikiem bardzo nierównym. No. Znaczy on przede wszystkim no nie, ale... teraz to już jest zawodnikiem no tak, wiekowym, jest... Natomiast, tak, ale, wtedy... Ale, wtedy... ale wtedy był młodszy. Ale wtedy był młodszy i, I zobacz, jak grał po odejściu z Manchesteru do no Villarreal. No tak, bo jak grał... grał przede wszystkim. tak, i Jak grał w Villarreal, jak grał w Atletico. No. E, w Winterze no to gorzej, no, ale już cały Inter generalnie nie istnieje. Jadąc tutaj na nagranie właśnie rozmawialiśmy o tym, kto w Winterze jest. No bardzo ciekawe, bo generalnie rzecz biorąc do tej pory gra w Manchesterze United dla napastników była grą dość łatwą, no bo mając taką linię pomocy, jaką miał wcześniej United... Była no, łatwą, no. a, pra, grało. a, no, tak, no, a ale się grało. A propos zawodnika, który miał w Manchesterze United wylądować i dzięki własnemu skretynieniu zadzwonił do byłego trenera Mourinho i się zapytał, co ma robić dalej ze swoją karierą, czyli Wesley Snyder wyląduje w Galata Galatasaray za 10 milionów euro najprawdopodobniej, bo nie ma w ogóle innych ofert. Ja to jest na forum, droga na emeryturę w tym no. No no tak, to on tak, on jest tak 7... chodziłem na forum Interu Mediolan i kibice Interu włoscy, kibice nie, że polscy piszą o nim niesprzedawalny Wesley, że chcieli się, by się go pozbyć, bo on bardzo dużo zarabia bo on jak na, we, na Włochy to zarabia stawki angielskie, bo on zarabia 100 tysięcy 100 euro tygodniowo, to są jak na Włochy gigantyczne pieniądze a Inter po zdobyciu, po, po zdobyciu Pucharu Europy budżety ma coraz niższe od tamtej pory ma w Galatasaray zarabiać 115 tysięcy euro tygodniowo, ale dzięki temu będzie kosztował tylko 10 milionów, czyli tyle, co Bartosz Salomon jest wyceniany przez Breszcie na taką samą kwotę jak Wesley Snyder. Jakby ktoś chciał kupić, a podobno parę, parę klubów włoskich jest no, Obserwuję go, obserwuję go, no, przynajmniej tak mówią. I nie tylko włoskich. A czy mamy coś do powiedzenia o nietransferze zawodnika w Szołka? No ja mam dużo do powiedzenia, bo śledziłem ten transfer o tyle, że... Ten nietransfer. Ten transfer. Że byłem na połączeniu Twitterowym z, z panem Pawłem, czyli właścicielem czarnej koszuli, a rozmowy odbywały się, odbywały się, <śmiech> a propos wsołka, odbywały się, bo on wieczorem przedwczoraj już został wytransferowany i poszła oficjalna informacja od jego agenta, czyli od Jarosława Kuli Kuli Kołakowskiego. Kołakowskiego, że on przeszedł. I tą informację no tak, miały, wszyscy mają Miał post... chyba znaczy, testy medyczne, że tak, jest... bym miał rano wsiadać w samolot tak, w ogóle tak, tak. do Hanoweru. Yy, I yy, po czym się okazało, że on porozmawiał z rodziną, porozmawiał z kolegami z drużyny i w ogóle pojawił się w klubie i stwierdził, że to nie jest dla niego wcale takie oczywiste, że on Polonię, z Polonii chce odchodzić w tej chwili, dlatego że on przede wszystkim chce dograć sezon do końca. Poza tym zdaje sobie sprawę z tego, że, yy, że z Poloni odejdzie dwa nie wiadomo czy do Legii, czy do Rosji czy do Azerbejdżanu, bo rozmawia z trzema klubami też jego agent jest obrażony generalnie na Polonie za to, że nie dostawał pieniędzy przez pół roku bo agent też no, z tego działkę nie, nie jest, to jakiś jest to powód poróba, do tego, żeby się obrazić też kiedyś odszedłem z pracy z tego powodu <śmiech> <śmiech> <śmiech> jest to bardzo dobra motywacja żeby że, bo... <śmiech> tak. e, no i odejdzie Teodorczyk e, na 99% już odszedł Baszczyński. No Mając... Baszczyński nie był konkurencją dla Wszałka. Akurat. Nie był no konkurencją tak. dla Wszałka, <grym> natomiast Wszałek <grym> sobie zdaje sprawę, że drużyna pozbawiona dwóch podstawowych napastników oprócz niego, on nie jest napastnikiem, jest bardziej skrzydłowym, straci całą siłę ognia i stwierdził, że chce sezon dograć do końca i pomóc tej, tej, tej drużynie przynajmniej w walce o puchary, a później odejść. Jest... No tylko, czy później będą go chcieli. Znaczy, wiesz, on zagra jeszcze paru meczach prezentacji do tego czasu, prawda? będzie dobre reprezentacji No pewnie tak. No. No, będzie nie, grał no, szanse, no, ale to tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, no, to jest sztuka podejmowania decyzji. No to znaczy, może być lepiej, może być gorzej. Swoje babka wróżyła, no. Snyder, Snyder wybrał że... tak, wyszło mu gorzej. No. Też nie ma gwarancji, że odchodząc w zimie do klubu, w którym nie przerobi okresu przygotowawczego, a liga niemiecka dzisiaj jest dziesiąty, rusza za dziewięć dni więc on praktycznie nie trenował więc zacząłby w hanowerze od ławki i nie wiadomo kiedy by do do składu ja wszedł, że tak. No, więc no, nie wiadomo no, czy nie wracałby no, no, za no, zamaczymy, za zobaczymy jego decyzja do polski Czas pokaże, czy decyzja była dobra, czy zła. No. Bo o ile Milik przeszedł w pierwszym dniu otwartego okna transferowego, a nawet wcześniej, bo zanim się okno otworzyło, on już podpisał, podpisał kontrakt. Ale też jest pytanie, czy on będzie grał, też pewności nie ma. Milik. Tak, Milik tak. Nie, nie wiadomo, no wiadomo, że, no, wiadomo, że Kisling, składu, wiadomo, że, no, że Kisling jest, jest najlepszym, jednym z trzech najlepszych napastników Bundesligi w tej chwili, może grać koło Kislinga. Ale tam też nie ma dużej konkurencji w Bayerze Leverkusen w Poza tym ja uważam, że to jest bez, bez jest. przesady. No. Że, to żadnych, to nie że, nie mówię... że nie ma konkurencji. A dla kogoś, kto przychodzi z Dolnika, no ma... Zabrze, to... No nie jest to każdy. No każdy to... jest konkurencją. Znaczy, no, tak? Nie jest to Manchester United, gdzie masz pięciu napastników, a ty jesteś szóstym. Tak? tylko jesteś raczej trzecim. Ja, ja stawiam, że tam każdy wychowanek szkółki, Leverkusen, jest w tej chwili konkurencją od e... Dolnika i jest na podobnym poziomie. No. Znaczy, poza tym oni mają też takie jak czytałem też fora, to mam wrażenie, że oni, od... oni mają wrażenie, że kupili sobie młodego Lewandowskiego numer dwa. A do tego, jeżeli ktoś był w Leverkusen to wie, że jest to klub, co prawda nazwę ma głośną wielką, jak ale na Europie, Ale to jest prowincjonalny klubik. To jest... Y... Znaczy on sponsora ma znanego. Sponsora prostu, ma znanego, ale samo Leverkusen to są przedmieścia kolonii. To jest y... tak jakby klub z Piaseczna. No taki Valladolid, nie Villarreal, Villarreal tak, tak. No, to Klub taki, to taki zabudowa typu. tam, nie wiem czy tam no, jest... Tam, jest... Znaczy, no tam półfinalistę Ligi Mistrzostwa. No tak, tak. No. Znaczy, klub z Piaseczna. Celem, celem, celem sportowym... Celem Leverkusen, sportowym, Leverkusen był przecież. Tak, ale celem sportowym Leverkusen nie jest mistrzostwo i zazwyczaj nie jest mistrzostwo Niemiec, no chyba, że akurat któryś z potentatów się wysypie, tych większych, czyli tam Bayern, Schalke, Borussia i wtedy Leverkusen ma swoją szansę, ale generalnie ich celem, oni tego nigdy nie ukrywają, jest gra w pucharach europejskich, po to, żeby się ten klub kręcił. Oni mają świetną bazę, świetne zaproszenie. No i czas, po to, żeby nazwa Bayern w... była na czołówkach. No, no, Prosta tak. sprawa, no Milik pojechał, zobaczył i nadal przepaść jest olbrzymia pomiędzy klubem z Bundesligi, a, a klubem z Polskiej Ligi. No i no, co tu to opowiadać? no Ty mówisz, że celem jest ich celem realnym jest gra w europejskich pucharach. No to popatrzmy, jak wygląda gra Ile w europejskich pucharach. Ile meczów Milik zagrał w europejskich Tam, pucharach dokładnie. do, do teraz. Zyspołów, nie, no to oczywiście, no, to jest awans. Sportowy. Znaczy jest to awans sportowy, natomiast nie uważam, żeby to był klub, który on nie ma szans. Tak? To, tak, którym on nie ma szans i który przytłoczy 18-letniego piłkarza z Polski swoim ogromem, tak jak byłoby w, w i Dortmund chociażby. Znaczy, znaczy, przede wszystkim 80 nawet nie tysięcy. chodzi o to, że to, ja myślę, że to nie jest najgorsza rzecz, jaką może spotkać to jest 80 tysięcy kibiców, tylko chodzi o prze, y, y, przejście na tryb pracy, jaki pracuje się w zachodnich klubach, znaczy, na pewno, czyli na, na treningi dwa razy inaczej. dziennie, czy tam trzy razy inaczej. dziennie, na, na zdecydowanie inne obciążenia i tego typu A rzeczy. A tak ma szczęście, i jest, bo w Polsce wyjechał od ranawałki Nawałki, tak, który, który mimo wiadomo, że, że wymaga dużo pracy, tak. tak. Na że, że to on jest... tu ma szansę, natomiast w Wszołek myślę, że to jest... Znaczy on będzie miał też ten plus, że on za pół roku będzie mógł odejść na zasadzie prawa Webstera. Ja tak, będzie, no. Nie będzie kosztował półtora miliona euro, tylko będzie kosztował pół miliona złotych. No tak, ale to są, to są sprawy techniczne. Tu bardziej właśnie chodzi o podjęcie decyzji. i Jakby nie zgadniesz, jak na tym wyjdziesz. No jedni zaryzykowali, w młodym wieku wyjechali. Znaczy on nie... Lewandowski ale on wyjedzie za pół roku. To, to nie, to nie... On też wie, że on w Polonii... On, on powiedział, że on może sobie pozwolić na to, że nie będzie brał pieniędzy przez 2-3. trzy Miesiące, a później klub mu to spłaci. No bo wiadomo, że jak odejdzie Teodorczyk i Dwaliszwili i Czani, to pieniądze z tych transferów pójdą na pokrycie zadłużenia w stosunku do piłkarzy. Bo tak Polonia w tej chwili. Yy, Albo innych wierzycieli. <śmiech> No chodzi o to, no że piłkarze ma... w pierwszej kolejności, bo piłkarze zaczną strajkować i nic nie będą grali no, no ale to, to wtedy wiesz, no właśnie chodzi o to, U że wtedy się ta drużyna nie będzie najlepszą decyzją no bo jeżeli, jeżeli, jeżeli drużyna nie będzie grała, no to słuchajcie, czas pokaże, bo teraz no tak, wróżymy tak, trochę tak, z fusu, tak. natomiast, natomiast to co wyrabiał yy, menadżer Wszołka czyli Kołakowski, który próbował wypchnąć zawodnika na siłę, w ogóle yy, nie licząc się z jego zdaniem no, tak działają menadżerowie niestety, no, bo oni, znaczy, oni na tym zarabiają, tak. Znaczy ta sytuacja I Hanover, wygląda na taką sytuacji. siłową mocno tym, że jakie było parcie na to, żeby, no. tego, żeby to tak przyspieszyć, ten transfer. I sam szołek nie miał ochoty i, jak widać. I, i został, i postawił się i wielki szacun, bo to jest 20-letni chłopak, on ma 21 lat. Także. Yy... Nie bez, no, ale no problem w tym, że taki kołakowski, w momencie, jak on dostaje procent od yy, sumy transferu. No, oczywiście. Jak krzołek odejdzie za pół roku za darmo. No, dlatego Kołakowski tak dostanie nic. Tak, tak naciskał. A, no. a, a teraz była dla niego ostatnia szansa zarobić. No. No, Też się trudno podziwić, że nie może, mo może, może trzeba było usiąść do stołu z Panem Królem i przedłużyć kontrakt z Polonią na odpowiednich warunkach pół roku temu e, z Pawłem Wszołkiem i myśleć o tym wtedy, a nie teraz, jak się zorientował, że zawodnik, że zawodnik jak mu teraz nie odejdzie, to on na tym nie zarobi No ale wiesz, to znowu z drugiej strony dla Wszołka byłoby gorzej, gdyby miał Słuchajcie, kontrakt chciałbym zamknąć no, temat Wszołka, bo, jest... bo... nie chcę. Mam... powiedzieć że z tych wszystkich menadżerów, jak widzę Pana Kłakowskiego, to tak od razu mam jakiś taki, taki odruch. <grymio> Podtrząchamy tak trochę. Ja, ja też uważam, że to jest cwaniak z miodem w uszach. I no, generalnie... Tak jak on wygląda, to co, co on mówi, to ja, ja bym w życiu go sobie na manżanie wziął. No. Chyba, paru, chyba paru sympatyczniejszych, nawet w Polsce, a nie mówiąc na świecie. Tak, tak. Nawet taki czarek kucharski. Chociażby. Dobrze, czy, bo widzę, że nam się czas kończy powoli. Tak, tak, ja muszę za pięć minut się... Czyli kącik historyczny, się... kącik historyczny na kolejny... historyczny odłożymy... W... Bo ja chciałbym... To ja mam taką propozycję, tylko to mhm. może akurat lepiej, to się redaktorzy przygotują może, żeby zacząć kącik historyczny, może nie od jakiejś konkretnej postaci piłkarza sobie wymyślać, tylko nie wiem, chyba nigdy nie mówiliśmy w tym podcaście o naszych, że tak powiem, po początkach w kibicowaniu. Jak się zaczęło to, że zainteresowaliśmy się sportem. Myślę, że będziemy siebie samych omawiać, ale nie, nie. Nie siebie samych, tylko to, co... I zaczniemy od słów, pamiętam jak dziś. To, co pamiętamy, na co było na początku. <laughs> To dobry temat jest. Ja mam takie przeciery. Na przykład nazwisko Tachamata. Pff, nie wiadomo skąd. Simon. Simon Tachamata. Nie, nie wiadomo skąd zupełnie. No, Juchamieto to, to to Jucha świetny, Sarajewo. Doskonały. Z Markusem Wasbergiem na 50 km się Jucha ścigali. Mieto. Spóźniłem się do szkoły przez Juchamieto. <głos> bo nie zdążyłem na autobus, bo stwierdziłem, że muszę obejrzeć ten bieg. Dobrze. Bo ja jeśli chodzi o piłkę, no i pierwsze nazwisko takie, to, że taką zajawkę zrobimy tego. tam pierwsze nazwisko, którym się kołacze, bo gdzieś tam, chyba mój wujek albo dziadek oglądał mecze piłki nożnej ja tam jako taki dzieciak się pomykałem i pamiętam ich zachwyty właśnie nazwiskiem Adam Nawałka hmm. i to bardzo długo moje... w świ mojej świadomości to Adam Nawałka to był taki to do, do, się, do, do to, niego się to równało to kojarzą się dwa inne nazwiska Jusza i Misiowiec <laughs> No to był wicznik Kielce. To tak, był mniej, Kielce. I korona, I tak mniej światowe nazwiska, niż no, to, to prawda. No i jeszcze, jeszcze, jeszcze ten ee, Śliwa, tak. Słynny A jeszcze moja ten, ten le lewy obrońca w koronie, pamiętam, był taki, co miał do Widzewa przejść. Sławomir Wojtasiński chyba się nazywa. A, był taki. A, ty, Sławomir Wojtasiński to był, to był mąż starszej siostry mojego kolegi z klasy. O, o. E, Marcina Marcin, jak się nazywa? O, był jeszcze. Trzy no. bramki Szwajewski, trzy bramki Zając Lipka i Błękitny mają mistrza Polski. Jeszcze Ale to już był taki później. lewy rosół. Czyli co, mieliśmy omawiać <głos> znane postacie zasłużone dla sportu w przeszłości? Ale ja skończy się na tym, że będziemy omawiali piłkarzy Błękitnych. <głosy> no, bo... no, nie, Będziemy omawiać postacie znaczące <głosy> dla sportu. Bo korona, bo to było tak, że ja, Leszek... z ojcem na Błękitnych, z bratem na Koronę. A rzeczony Leszek Lipka, którego wymieniłem, cytując słowa słynnej piosenki znana no, postać. Z z historii historii kilka, to jest człowiek, który grał w reprezentacji Polski. Dobrze, ale to za tydzień. Natomiast jeszcze mam takie pytanie do redaktora. Czy pre prezesa Bońka zapyta o y, ten całą y, pomysł z ogólnopolskimi ligami młodzieżowymi? Nie. W mają nie przewiduję się. mój wywiad pytań o Ligi Młodzieżowej. Aha, I bardzo niedobrze. Ja to mi się będę, go, będę go raczej pytał o to jak to z papierosy pali. Aha. <głos> bo bo ta jak wiemy był jego Nie, zawsze miał sznugi. Mentorem o Palenik. A Bolik zawsze palił chudzysy. A Bolik z Platinim zawsze mieli problem, żeby papierosy znaleźć i chodzili do Tassottiego A czy Tassotti e grał w Milanie. Tak, koni, przepraszam. No tak, koni. Bramkarz. Stefano. Ta w tak, Stefano, tak, koni. Yy, zmiennik Dino Zofa. Tak, dlatego on miał dużo czasu na ławce i, <grymne> i naszego, <ja> <grymne> naszego pamiętam? No, znowy bramkarz to zawsze jest do, dobra fucha. No, no, tak, że znowy taki... bramkarz posiada tak zwany sklepik. <grymne> albo albo, jest, albo ja jest człowiekiem, który chodzi i opowiada w takim razie, różne że, rzeczy. końciki na razie w naszych głosowaniach kibiców prowadzą takie postacie w, na to, o kim zrobić. To jest Miguel Indurain to jest George, też miał Best, dobre te, George Best i to jest y, Sokrates niejaki. O. Także o nich, o nich będzie mówić więcej. więcej mam takie, Sokratesa pamiętam takie z boiska. A, dziś. a Sokrates to moja ulubiona drużyna, pamiętam. która niczego nie wygrała, Brazylia 82. Sokrates, Eder, Zico, Juninho, Falcao. Falcao. Falcao. Falcao. Inny. Ten inny Falcao, ten, ten, ten, ten, ten, ten później grał w Romie. Zresztą ze Zbigniewem Bońkiem nawet przez chwilę. Także ja się zmywam. Eder, który muszę podobno po... kopał piłkę z prędkością 170 km Eder, na godzinę. Eder, tak. no Eder, to w ogóle młot w nocy. Redaktor redaktor wraca razem z Nie, z bo ja zostawiam tu no, samochód, no, redaktor, ja idę redaktor, ja, także, na, na piechotę, ja po, na piechotę do radia jest. nie musi mnie zanosić, to mi nic nie da. Dobrze, to, to że redaktor pożegna się ze słuchaczami jak dam się, idę pozdrowić od podcastu prezesa Bonika o ładnie. właśnie, no, nie, no może by znalazł to? dla nas jakąś pracę <głos> <głos> <głos> może potrzebuje akustyka, żeby go było dobrze słychać Jego świetnie słychać a, a my mogłoby a my, być lepiej żebyśmy też powoli kończyli ale w związku z tym, że nie śpieszymy się do prezesa, to może na przykład redaktor ma jakąś dykterykę żeby tak zakończyć klasycznie Dykteryjka. Nie, nie przygotowałem się właśnie ostatnio historycznie bardziej. Bo tak ten redaktor zawada mnie natchnął. No to może. I spojrzał na w przykład... puste miejsce obok. No tak. <śmiech> ze smutkiem w oczach. <śmiech> To możemy... Znaczy takich parę, tylko na przykład y, pamiętamy mecz z 82. roku Polska, Związek Radziecki pewnie. No tak. No, oczywiście. No. Ja, do ja nie pamiętam, bo go nie widziałem. Ja go pamiętam, widziałem? Pamiętam, że byłem nieszczęśliwy, bo byłem na boisku, byłem na wakacjach wtedy, byłem na tym boisku i kopałem piłkę zresztą do pustej bramki, bo byłem sam, więc sobie sam kopałem. Zamiast oglądać mecz. Bo nie miałem dostępu do telewizora i mój hmm. wuj, który wracał z pracy powiedział, że jak będzie wracał, to mnie weźmie i może zdążymy. No i nie zdążyliśmy i nie widziałem tego meczu. W każdym razie dopiero teraz właściwie zdałem sobie sprawę, że wtedy na ławce nie wszedł na boisko i w ogóle w tych czasach nie wszedł. Siedział niejaki Oleg Romancew wtedy. Mm. Teraz znany i ceniony trener. Za no to znakomicie pamiętamy mecz polska Belgia które chyba wszyscy pamiętają, ale ja pamiętam ten mecz, jak on się skończył już, jak y moja matka, która nigdy się za bardzo piłką nie interesowała, razem z nami skakała po kanapie i się cieszyła. Ja z ciotką oglądałem tak, i która tego... też nigdy się nie interesowała sportem, tak po prostu tak. Tam. No wtedy to był szal, szal, no, no, no, wtedy był no. no. no. euforia, wtedy, wtedy oglądali wszyscy. Przez... Tak, to pamiętam do dzisiaj to... No, no bo to wiesz, 82 to drugi rok miała. to jest... Tak. No to już i... i po przecież. W Polsce, a tu nagle taki tak. po prostu jasny promyczek. I wyobraźcie sobie zaraz po zakończeniu meczu dzwonek do drzwi. Moja mama otwiera drzwi. I a widzi, to już się kiedyś Tak, i widzi, widzi ciotkę. To jeszcze raz opowiem, bo nie wszyscy słuchacze może słuchają wszystkich odcinków. Widzi swoją najbliższą przyjaciółkę, czyli naszą przyszywaną ciotkę i ona jest cała zapłakana. No i my tak po prostu mówimy, no dobrze, rozumiemy, że Polska wygrała mecz <śmiech> z Belgią 3-0, Boniek, 3 bramki, ale czy to jest powód, żeby tak płakać? A ona mówi, to nie to, mówi, gazują na ulicy. Ale właśnie z demonstracji wrócił. Przeciwko Belgom. Przeciwko, przeciwko Belgom. Bardzo dużo się odbyło w Warszawie. Demonstracji w... Anty, przeciwko Belgom. demonstracji. demonstracji tak. No dobrze, ale to może dostawmy sobie to na kolejny odcinek, tak. to Zawada też wspomina może wtedy. 82 rok. Też. No 82 to właśnie takie początki. No dla mnie też to było w zasadzie początki. No nie, moje początki ze sportem to, to jednak zdecydowanie było narciarstwo tak naprawdę. Ja to jakoś tak pamiętam, Pirmina Curbrigena na przykład od no mojego później. absolutnie, Ale to później, to tak. Później tak, tak. Było. Bobak, skaczący w Kielcach 42 km. wcześniej chyba. Proszę? Podlogany chyba wcześniej. Tak. Dla odmiany był wcześniej. Tak, tak. Zawsze chciałem skakać na tam te czasy poza piłką nożną, która Pamiętam ligę, Ale był błąd. Pamiętam Bobaka, to, to, to, to przecież... Bobak jeszcze skakał za naszych czasów jak najbardziej. Ale to już tak finiszował chyba. Nie, był Bobak i Fijas jedyni dwóch. Tak, tak. Bobak już kończył karierę. Tylko Fijas było. zaczynał, Bobak kończył tak. wtedy. No, no i tak było jeszcze. Wyścigi pokoju. Ach, no, no, oczywiście. No to, ale to kapsle i tak dalej, kapsle, to, to już tak, tak. Uwe Rab, Olaf Ludwig no, z Niemiec. No, tak. <grym> to, były, to były te te... Słusznych Niemiec. Choroczenkow. Tak. So. <grym> ale rosyjskich mało <grym> pamiętam. Właśnie. Rosyjskich <grym> kolarzy mało pamiętam. Z tych czasów. Bardziej właśnie Niemców pamiętam z tych... Z tych Nie, e... no, pamiętam. No Olimpijskich w Moskwie chyba. Ja no, właśnie nie pamiętam. Dla mnie pierwsza i tam duża... była taka ucieczka, gdzie uciekało, uciekało chyba dwóch Rosjan, tak? I Czesław Lang z nimi. I Lang zabił srebrny medal. Chyba mikrofon opada cały czas. No, chyba tak. Może tak być. No. No i tak właśnie tak sobie pomyślałem, że może takie wspominki na początek. Tak biorąc pod uwagę, że średnia wieku naszych słuchaczy jest dużo niższa niż. To naszy, nie mogą tego nie pamiętać. Tak, to, to będzie trochę tak, jak opowieść Bogdana Tomaszewskiego o spotkaniu. O Piłsudskim, który, no, ja Marszałka nie spotkałem. Nie no, tak, to był to Waldemar Marszałek. Waldemara <laughs> Marszałka też nie spotkałem. Aczkolwiek w 80, ale to już było późno, bo to w 89 albo 8. spotkałem Jaruzelskiego. No ale to tak mało ze sportem na wspólnego. Tak, niestety. A, a gdzie ty go spotkałeś? W Kielcach przed partii. A co on tam robi? Odwiedzał no, no, jako, jako, <grym> jako pierwszy sekretarz. Odwiedzał był, był, trzeciego sekretarza. Od, od, od, tak, sekretarza wojewódzkiego w Którym zresztą mieści się teraz Wydział Historii, a ja mieszkałem niedaleko Co na ulicy. Na <laughs> ja, oni by mieli wtedy słuszne. Gabary, słuszne gabaryty mieli. Aczkolwiek on był herlawy i pamiętam jak dziś, że, szedłem jako, że dziecko, to mały ja szedłem jako dziecko. po bułki do piekarni Burczyn. i później od tego burczyna Co, jeszcze gdzieś szedłem i właśnie przechodziłem Burczyny. po schodach. Nie, w No I przechodziłem koło schodów, w których właśnie schodził. <głos> generał Jaruzelski. Pamiętam, że byłem przejęty jako dziecko właśnie, bo dziecko w podstawówce byłem jeszcze. No i nagle widzę tutaj generała Jaruzelskiego, taki schodzącego samotnie. Schodzącego? No, tak, schodzącego po schodach samotnie, więc tak? taki byłem taki... Nie tak. żadnej ochrony nic? Nie, nie, właśnie nie. I taki byłem taki zdziwiony w ogóle. W ogóle taki podekscytowany, że widzę znaną postać. No pamiętam jak nasz kolega wspólny, jaki Rumun po tym jak przyjechaliśmy do, do Warszawy pierwszego czy drugiego dnia szliśmy ulicą i zaprzeciwka szedł Janusz Gajos i kolega Jarbun powiedział mu dzień dobry. No, Zobaczył znaną twarz. na no, dach. że znam, jak, ja, zna, jak zna, to, jak zna, to Trzeba będzie dziennikować. Czy zachował się tak samo jak warszałek Piłsudski? Ej, czy? Nie, niestety nie. nie, nie. nie. Znaczy był taki lekko zdziwiony, ale że tak powiem, nie odkłonił. Aha. Stwierdził, że to gówniarska fanaberia. Ja nie wiem dlaczego mi się przypomniało, bo to w ze sportem nie ma nic wspólnego. Znana postać też to nie do końca była. Ale pamiętam na początku lat 90. coś podkusiło mnie. Nie Pamiętam z kim ja tam byłem, żeby pójść, uwaga, na spotkanie wyborcze przed pierwszymi wyborami prezydenckimi ze Stanem Tymińskim. Hmm. I ja do dzisiaj pamiętam po prostu szał, który I jego czarną był. walizkę. Nie tylko czarną walizkę, ale przede wszystkim pamiętam czarną limuzynę, którą przyjechał. I pamiętam tłum właśnie takich ludzi. A był Cile czy którzy... ci z Peru a propos Dakaru. On, z był, Chile chyba. Z, on był z, z Chile, Peru, tak, z, Peru? Był z Peru. mam wrażenie, że był z Peru. Miał taką żonę, pamiętam. Tak, taką żonę, kto... Raz I był zawsze się mówiło Włochy ży, Polska, żyją. Peru, Kamerun. <śmiech> ta <Taka śmiech> grupa była. W każdym razie pamiętam te tłumy takich rozszalałych y, bab, tak to <śmiech> Znaczy, generalnie te, te, te, ta, ta grupa społeczna, która później, kilka lat później została określona jako Mohery, to wtedy to była ta grupa, która zatrudniała były takie pre, premohery. Tak, premohery, które właśnie za Stanem Tymińskim poszły. Ja pamiętam, aczkolwiek, aczkolwiek, nie, nie, nie, bo tam bardzo dużo młodych ludzi głosowało za, za, za, też za Stanem Tymińskim. No, to nie znaczy było takie wiesz, do końca. Oż, no. Wszystkie oszołomy niezależnie od wieku. Ja Także tam powiedzenie czegoś innego mogło się skończyć rozerwaniem, mordobiciem. <śmiech> Także to tak mniej więcej jak teraz też są takie. No, ale to no, wiesz, co miałem, miał, miałem okazję być na kilku ale konwencjach tam, partyjnych w czy. Szczerze, czy... Szczerze znaczy, po prostu. Przędzie. energię tłumu, tak to nazwę, i tego stana tymińskiego, który wyglądał jak robot. To, to a propos spotkania z Jaruzelskim. Tak? No tak, jest... kiedyś byliśmy na konwencji wojewódzkiej jednej z partii, no platformy, no, mogę powiedzieć. I na przykład z kolegą Pasą byliśmy przerażeni tym, co wysłyszeliśmy. To znaczy, w momencie, w którym pojawił się premier, jak usłyszeliśmy wiwatujący ten tłum i sposób, w jaki wiwatował, no to powiem Ci, że ja, ja byłem na przykład przerażony. To mi przypominało takie, wiesz... Naprawdę czarne historie z, z, nie wiem, no z czasów niemieckich i tak dalej. No po prostu. Czarne historie. Nie no tak, no bo to, to brzmiało, to brzmiało, to było przerażające. Ten entuzjazm, ale taki, właśnie wiesz, bardzo mocno podładowany ideologicznie. No. cokolwiek by nie robili, wychodził im z tego marsz. Tak, tak. Ja, ja, ja byłem na przykład przerażony, zresztą kolega Pasta również. Dobrze, wydaje mi się, że bardzo daleko. Choć sportu. pracowaliśmy dla nich, Bardzo trudno. daleko, żeśmy od sportu odeszli. Czy A. mamy coś jeszcze do powiedzenia o sporcie? Czy, czy że już zakończymy? Nie, chyba zakończymy. Tak. Chyba zakończymy, no. Nie, nie, no, nie, nie, nie będziemy tutaj padało bez, bez tylko bez ten, bo, bo chyba mieliśmy ostatnio złożyć życzenia noworoczne, ale uznaliśmy, że nie złożymy, bo jeszcze coś nagramy po drodze. To właśnie nagrywamy. I składamy życzenia noworoczne. Tak naprawdę jest 30 drodze. grudnia, ale opóźnienia w produkcji. Ale, ale Sylwester był Ale Sylwester był 29. Po mecz wszystko... meczu drużyny Parko-Narko. No, ligi powoli się będą zaczynać, jeżeli chodzi o piłkę nożną. No, niektóre, e, to, niektóre to grają. Tak, tam, niektóre no, grają no. cały czas. Puchar Narodów w Afryki. W na przykład wykrystalizowała się tego, sytuacja. Który dla mnie jest zawsze kamieniem milowym podcastu. To? Puchar Narodów Afryki. A. No tak. Jest takim kamieniem milowym podcastu, ponieważ pierwszy podcast w historii został nagrany właśnie w czasie Pucharu. Yy, A, tak on się nie ukazał. Zerowy, tak. On się nie ukazał. Zerowy, tak. no po finale. Po finale, dokładnie. Był to jest no, tak, że, tak, że było. Pięć lat temu. Że był seans próbny. I Jak jest nie To niemożliwe, nie że pięć lat temu. Bardzo możliwe. Jak no pochronoważek jest to dwa lata. Coś mi tu nie gra. No nie wiem, ale no tak jest. No taka jest niestety prawda historyczna. 98 rok, marzec. Ostatnio oglądałem jakiś taki film, który opowiadał o tym, że był seans próbny i stwierdzono, że w ostatniej scenie ginie pies i że przez to film upadnie i nie będzie popularny i kazali zmienić scenę i całe jakby zabieszanie było wokół tego. A jak to się ma do tego, co ja mówiłem przed chwilą? O, mówię a propos zerowego odcinka i zastanawiam się, czy był taki seans i stwierdzono, że no nie wiem, niekoniecznie zabito psa, ale no, nie, <grym> nie, bo myśmy, butelka żyje. Myśmy psa no, nie zabijali. <grym> ale na przykład może coś powiedziane było, nie tak? I twierdziliście, że co? Nie, nie ja tak. nawet nie wiem, dlaczego on A on ma, jest gdzieś zarchiwizowany? Pamiętam. Chyba gdzieś go mam. Ale to, to może jakieś, by wiesz. Przesłuchać i Może było kiedyś się publikować. No właśnie, na zerowy. Na, na, pewno na był stronie był W jakości technicznej to na pewno. No no, Można go trochę Ale poprawić. teraz, że tak powiem, to, po latach, tak. to jak się odkopuje. Wiesz, to jak starą płytę. Jak odkopują teraz jakieś nagrania Beatlesów na przykład z o. prób tak, i wydają płytę, jak ona się rozchodzi w milionie egzemplarzy, bo, bo tam niewiele słychać, ale jakieś tam jest pierwsza próba Hejdziów na przykład. To... No i to, no, to teraz osiąga wiesz gigantyczne pieniądze, no? Znaczy, nie sądzę, żeby akurat może zerowy to nie, odcinek to wiesz, podcastu. To, może czy, to przeczekamy jeszcze. <głos> Przecież, że nie, to za, za jakieś 10 lat go opublikujemy. Ale możemy na przykład tylko wiesz, za, grube tak, za grube pieniądze. Taki, wiesz, tylko tak, żeby zachęcić, żeby zasiać ziarenko. No to może opublikujemy fragmenty zerowego odcinka. Fragment zerowy. Na piąty Fragment rok zerowy. po trastu, czyli już w marcu. Na przykład. O. Na przykład. No, to było takie, wiesz, piąty, bo to okrągły, wiesz, pięciolecie, pięciolatka. Tak. Tak, mamy dobre tradycje z pięciolatką. Tak. W kraju. Zabrzmiało dwuznacznie. <śmiech> <śmiech> <śmiech> Dobrze. Nieważne, że młodo wyglądała, tak? <grym> tak. Jak, jak mawiał Dobrze, znany słuchajcie. polski reżyser. Wydaje mi się, że powinniśmy... Utrzymać, ja się kobietowi tak, nie pytam. Tak, tak. Utrzymać zwarty, godzinny charakter podcastu i, i pożegnać tak, no. się ze słuchaczami do następnego, mam tak, nadzieję. Dzisiaj tego... był mało sportowy chyba? Mał, był był mało, pi, mało piłkarski jeszcze? Był, ba, był, ma, był bardzo sportowy, <grym> ale mało piłkarski, bo mamy zimę, tak? Co prawda bez śniegu, ale zawsze. No ale w większości tam, gdzie się coś naprawdę dzieje w futbolu, to nie ma zimy. Tą to, to światło myślą. Myślę, że możemy zakończyć. Tak, jestem w siebie Tak, zewny, tak. Żegnajcie, drodzy słuchacze. No może nie żegnajcie, tylko do zobaczenia. Do zobaczenia. Albo we... do usłyszenia. Tak, Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Już To nie, jest wersja optymistyczna. Nie Bardzo. Tak. To pa. Gol! Jest! Jest! Gol! Jest!